Witajcie Kamienogórzanie. Lub, Lubaw. lubawianie, lubawkowianie, lubawczanie, ojejku, myślałem, że znam dobrze język polski, Czarnobożanie. no Sławek, nie wiem, poległem, dębrzni Dębrznikowianie, wszyscy kochający Pana Jezusa skądkolwiek jesteście, Należący do Niego, będący tutaj dlatego, że chcecie coś więcej, jeszcze o Nim wiedzieć, chcecie Go jeszcze lepiej poznać, chcecie się do Niego jeszcze bardziej zbliżyć. Zakładam, że tak jest. Bardzo się cieszę. Przewożę Wam pozdrowienia z Dzierżoniowa. Nie wiem, czy wiecie, gdzie jest takie miasto Dzierżoniów. Niedaleko stąd, 60 kilometrów, byliśmy z Basią tam tydzień temu, miałem tam kazanie. Wspaniała społeczność. Duży kościół, pięknie prowadzone służby, pewien sentyment, ponieważ to jest kościół, zbór, w którym stawiałem pierwsze kroki w służbie. Pierwsze kazanie tam wygłosiłem, trwało całe 7 minut, okazano mi miłosierdzie, mogłem miesiąc później wygłosić kolejne, było już trochę dłuższe i chyba lepsze, tak mi się wydaje. I do dzisiaj z wielką przyjemnością jadę tam, aby spotkać i dawnych znajomych, i także zobaczyć sporo nowych twarzy. I oni pozdrawiają Kamienogórzan od braci i kochanych w Dzierżoniowie. Cztery pory roku. Cztery pory życia. Dzisiaj dostroję się trochę do tego, co za oknem, bo to nie jest zima pogodowo, to jest coś między listopadem a marcem takie w poprzek. Jesień. Dziś na temat jesieni. Prawda banalna, przechodzimy różne sezony w życiu. I pory roku są bardzo trafną analogią tych sezonów. Dobre i złe, przyjemne i trudne, obfite i skromne. Bardzo często są one przeplatane. To nie jest tak, że masz czysty, dobry okres albo czysty, zły. To jest tak jak z kwietniem. Kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata. I choć wiemy, że na ziemiach biblijnych, ziemiach Izraela, pory roku wyglądają trochę inaczej niż u nas, tydzień temu bardzo interesująco wyjaśnił to Grzegorz. Dzięki. Bardziej pora sucha, deszcz wczesny, późny. Warto, Jeżeli nie słyszałeś, nie słuchałaś, warto wejść na stronę i odsłuchać tego nauczania. Jest to kwestia klimatu, szerokości geograficznej. To jednak Biblia wymienia cztery pory roku. Każdą z nich, i wiosnę, i lato, i jesień, i zimę, znajdziemy z nazwy w Piśmie Świętym. Jesień to pora roku mało lubiana. Takie przynajmniej mam wrażenie. Nie wiem, czy Wy również. Konkuruje w negatywnym rankingu z zimą. Ludzie myślą, co jest gorsze, jesień czy zima. I nawet zima ma chyba czasami więcej zwolenników, bo jak śnieg spadnie, to jest ładnie. I mrozik przyczyna, i na narty można się wybrać, i w ogóle jest tak jakoś przyjemnie no nie wiem zdania są podzielone, niech tak będzie ale jesień jest okresem, w którym trochę żałujemy tego lata, które już minęło prawda? przychodzi takie załamanie pogody po tej pięknej, słonecznej pogodzie kiedy mogliśmy wyjść na balkon poczuć to ożywcze ciepło przychodzi okres, w którym zerkamy, czy pada, czy nie czy już trzeba kurtkę założyć czy jeszcze może da się bez kurtki Żałujemy lata, które minęło, wakacji, które się skończyły, ciepła i tego obcowania z naturą w klapkach. Czas na grubsze buty, dłuższe rękawy, kurtki. Kaloryfery zaczynają grzać. Jesień wydaje się czasem trudniejszym. Dobre dni już za nami. Teraz będzie już tylko trudniej, ciemniej, zimniej, mniej przyjemnie. Czy to są nasze odczucia i jakieś refleksje każdej jesieni? No są. Zazwyczaj. Niektórzy zanim jeszcze nadejdzie zima mówią w przystępie z niecierpliwienia, tęsknoty i może takiej nadziei. Jest takie powiedzenie aby do, aby do wiosny. A, dobrze, że przyjdzie ta wiosna. Że ta jesień nie będzie trwać. Proszę. A piękna i radosna. O właśnie. Piosenki o jesieni, które znam wszystkie są sentymentalne, nastrojowe, nostalgiczne. Nic radosnego. No może fragmenty Vivaldiego, jesień. Tam są wesołe momenty. Nie wiem, czy znacie. Wiosnę pewnie każdy rozpozna te pierwsze akordy, tak? Ale z jesienią już jest trochę gorzej. Polecam. Ale ja dzisiaj nie dostroję się do tych smętnych tonów. Kochani, nie będę dzisiaj was zanudzać i utwierdzać w przekonaniu, że jesień to beznadziejna pora roku. Że w zasadzie to tylko przeczekać i szkoda, że nie jesteśmy jak niedźwiedzie, które mogą się zagrzebać w gawrze, nabrać wcześniej tłuszczu i tak sobie przedrzemać ten okres, aż słoneczko znowu zacznie mocniej grzać i my wyjdziemy na wiosnę, nawet nie zdając sobie sprawy, że ta jesień właśnie się dokonuje, że zima nad naszymi głowami przechodzi. Nie, nie będę w taki sposób i w tym tonie i w tym duchu tego kazania mówić. Mam dzisiaj dwie główne myśli, które chciałbym poświęcić tematowi jesieni. Pierwsza myśl to jest gromadź i korzystaj, gromadź i korzystaj, a druga myśl przygotowuj się, przygotowuj się na coś nowego. A więc po pierwsze gromadź i korzystaj, a po drugie przygotowuj się na coś nowego. Kochani, jesień to jest czas konsumpcji. Owoce, ziemniaki, buraki, wiele innych fruktów i innych Warzyw, właśnie jesienią, kapusta. To wszystko mamy na jesień. Grzyby, winogrona. Jesień to czas konsumpcji. Kochani, to co zostało wiosną posadzone, opielęgnowane, podlane, uprawione, nawożone, przypilnowane. To co latem miało szansę dojrzeć, wzrosnąć, wydać owoc, plon jesienią. Jest w naszych stodołach, spichlerzach, magazynach, w naszych domach, w słoikach, w wekach. Jest ususzone, zamrożone, poporcjowane. Jest w lodówce, w spiżarce. Ach, te buraczki, ach, te jabłka, szarlotka będzie zimą. Ogórki kiszone, kapusta, grzyby. Na Wigilię się przydadzą. Trzemy, mm. soki. Jesień to bogactwo. Bogactwo tego, co wydarzyło się wcześniej, skumulowane w tym okresie. W tym okresie, który wydaje się taki szary i trochę beznadziejny. Taki mało optymistyczny. To jest czas, w którym to, co zgromadzone może być konsumowane. Gromadź i korzystaj. Gromadź i korzystaj. Po to jest jesień. Po to Bóg dał nam ten niezwykły, może nie najłatwiejszy, może nie najprzyjemniejszy, ale niezwykle Obfity sezon naszego życia i sezon roku. Dlatego bardzo ważne jest to, jak przeżywamy każdy sezon swojego życia. Bo to, co robisz dzisiaj, przygotowuje Cię do tego, co wydarzy się jutro. Przygotowujecie dobrze lub Cię źle przygotowujecie, czy nie przygotowujecie. To, jak przeżyjemy wiosnę. Nie wiem, czy pamiętacie to, co powiedziałem dwa tygodnie temu. Taką krótką definicję wiosny, że wiosna to Wiedziałem, że nie zapamiętacie? A zupę pietruszkową zapamiętaliście? A wiedziałem, że to zapamiętacie, tego nie. Wiosna to współpraca z Bogiem. O, już się klapka otworzyła. Wiosna to współpraca z Bogiem. Jeżeli od samego początku objawienia się Boga w twoim życiu, Jego obecności, Jego działania, podejmiesz z Nim współpracę, pójdziesz Jego drogą, poddasz się Jego słowu, Jego duchowi, poddasz się Jego prowadzeniu, jeżeli od wiosny wystartujesz w dobry sposób i przez lato zadbasz o to, aby uprawa Twojego serca, Twojego życia doszła do dojrzałości, do obfitości, to jesteś przygotowany na trudniejsze sezony swojego życia. Nie wiem, w jakim okresie dzisiaj Ty jesteś. Być może jest to wiosna, być może lato, być może jesień, być może zima, o której Marcin powie nam za tydzień. W Jakikolwiek sezon teraz przeżywasz, to, jak go przechodzisz, zdecydowało się trochę wcześniej. I bywa tak, że czasami w rozpaczy szukamy zapasów, a ich nie ma. Dlatego, że przespaliśmy wiosnę, przespaliśmy lato i jesień jest chuda. Księga przypowieści Salomona, rozdział szósty. Bardzo znany fragment i dedykuję go każdemu z nas osobiście. Sobie i każdemu z was. Słuchaj uważnie, bo jest to słowo do ciebie i do mnie. Udaj się, Leniu, do mrówki. Widzę żywą reakcję. Nikt Cię nie obraził. Udaj się, Leniu, do mrówki. Zobacz, jak żyje i z zmądrzej. Nie ma ona wodza, nadzorcy ani władcy. Lecz już latem odkłada żywność. I w czasie żniwa gromadzi zapasy. Jak długo, Leniu, będziesz polegiwał? Kiedy wreszcie podniesiesz się ze snu? Trochę pospać, chwilę podrzemać, założyć ręce, odpocząć nieco. Ubóstwo zaskoczycie jak włóczęga, albo inne przykłady mówią jak zbójca, bandyta, a niedostatek jak złodziej uzbrojony. Ubóstwo, o którym tu czytamy, oznacza braki, oznacza słabości, oznacza nieprzygotowanie do sezonu, w którym już nic nie rośnie. Przygotowanie duchowe, przygotowanie psychiczne. Brakuje wiary, brakuje zaangażowania. Pamiętajmy, wiosna to czas pracy, wzrostu, siania, inwestowania, rozwoju. Lato to czas doglądania i zbierania tego, co wyrosło. Jesień to jest czas, w którym możemy z tego korzystać. Przypowieści Salomona 10.5. Dwie kartki dalej. Syn roztropny zbiera w lecie. Lecz śpiący w czasie żniw przynosi wstyd. Roztropny. Mądry. Gromadzi. Ale gdzie? Gdzie gromadzi? I co gromadzi? Wiadomo, że Biblia, jeżeli czytamy ten tekst wprost, mówi o pracy rolnika. O gromadzeniu plonów, które wydaje ziemia. Ale jak odczytać ten tekst w znaczeniu naszego uczniostwa? Jak odczytać ten tekst w znaczeniu Twojego i mojego życia? Gdzie są nasze spichlerze? Czym są nasze stodoły? Biblia mówi, że człowiek ma pewnego rodzaju skarbiec. Tym skarbcem jest serce. Serce człowieka jest jego skarbcem, w którym gromadzi to, co jest dla niego ważne. I zarówno, czy jest to coś dobrego, czy jest to coś złego, jeśli jest to dla ciebie ważne, to jest w twoim sercu. To przechowujesz w swoim sercu. Myśli wyobrażenia, poglądy, idee. To jest w Twoim sercu. To, co dla Ciebie ważne. Gdzie skarb Twój, tam serce Twoje. Co jest Twoim skarbem w czasie Twojej jesieni? Co znajdujesz w swoim skarbcu w czasie, gdy nie jest dobrze, gdy przychodzą trudności, gdy nie jest tak lekko, łatwo i przyjemnie? Pan Jezus powiedział właśnie Gdyby ktoś chciał to miejsce znaleźć, podaje Łukasz 6,45. Tam jest to zapisane, że dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa to, co dobre. Psalmista powiada w Psalmie 119, werset 11: W sercu swoim przechowuję słowo twoje, aby nie zgrzeszyć przeciw tobie. Serce jest skarbcem, jest magazynem, jest spichlerzem, w którym przechowujemy Boże Słowo. To Słowo daje nam siłę, to Słowo pozwala nam przetrwać trudne okresy, trudne momenty. To, co zgromadzimy w sezonie obfitości, z tego korzystamy w czasie trudności. W czasie, gdy już nic nowego nie rośnie. Gdy nie ma świeżej rzeżuchy i szczepiorku. Trzeba sięgać po mrożonki albo suszonki. Gdy nie zakwitną pąki fik, jak to ujął poeta w jednej z pieśni. Właśnie wtedy, właśnie wtedy, nie tylko podniosę głos, ale właśnie wtedy sięgnę do skarbca, sięgnę do spichlerza, w którym zgromadziłem w poprzednich sezonach to, co pozwoli mi przetrwać ten czas, gdy nie zakwitły pąki fig. Właśnie wtedy sięgnę po głębie słowa, które jest nie tylko zapisane na kartach tej księgi i rozpaczliwie próbuję coś znaleźć na daną chwilę, i szukać odpowiedź. I, I szukam, szukam, nie mogę znaleźć, ale w sercu swoim przechowuję słowo Twoje. Gdy przychodzą trudne momenty, to słowo samo wychodzi na wierzch. To słowo samo się ożywia. Duch Święty przypomina to słowo. Jesteś pełen słowa. Jesteś pełen ducha. I gdy przychodzi trudny moment, pokonujesz go z łatwością. Nie bez trudności, ale z łatwością. A najważniejsze jest to, czy Chrystus przez wiarę Zadomowił się w naszych sercach. To jest największy skarb. On. Efezjan 3,17. Paweł modlił się, i to jest fragment jego modlitwy: On modlił się. O Efezjan, o wierzących, aby Chrystus przez wiarę zadomowił się, zamieszkał w waszych sercach. W waszych sercach, jeśli on tam jest. Jeśli on jest tym największym skarbem. Nie bój się czasu jesieni, nie bój się czasu prób, nie bój się przymrozków życiowych, nie bój się mgieł, w których tracisz orientację życia. I nie wiesz, w którą stronę pójść. Nie bój się jesiennych ulew i błota. Nie bój się zimna. Bo On jest w Tobie. On jest największym skarbem. On się przeprowadzi. On sprawi, że ten trudny czas będzie dla Ciebie czasem obfitości i konsumpcji. Korzystania z tego, co tam już się znalazło wcześniej. Dlatego jeśli jesteś w sezonie wiosny i lata... Inwestuj, pracuj, zbieraj, gromadź, napełniaj się, nie marnuj czasu, nie bądź leniwcem. Dziś troszeczkę jesteśmy oddaleni mentalnie od kultury ludów rolniczych. 200 lat temu, zanim 300, zanim dokonała się rewolucja przemysłowa i życie większości ludzi na tej planecie uległo wielkim zmianom, ludzie byli naprawdę bardzo zależni od pór roku, od tego co wyda ziemia. I te przykłady były bardzo dobitne, każdy na własnej skórze mógł odczuć swoje lenistwo, czy też niedbałość. Dziś idziemy do Biedronki, czy innego marketu i kupujemy pietruszkę, marchewkę nawet nie zastanawiamy się. Musi być cały rok i koniec. Ktoś nam ułatwia to życie. Ale i tak ktoś przy tej marchewce, pietruszce pracował, gromadził. Ona jest w magazynach. Ona jest zebrana latem, zgromadzona jesienią. Po to, żebyś ty, żebyśmy mogli sobie to po prostu kupić. Co gromadzimy w naszym sercu? Co gromadzimy? Gromadzimy obecność Pana, Chrystusa. Gromadzimy Słowo Boże. W sercu swoim przechowuje Słowo Twoje. Słowo Chrystusowe niech mieszka w Was. Obficie, w obfitości. Gromadzimy poznanie Boga, nasze doświadczenie i doznanie Jego działania, Jego obecności. To są zgromadzone odczucia, doznania, wrażenia, świadectwa, jego prowadzenia, Jego łaski. Gromadzimy Bożą miłość. Gromadzimy wiarę. Gromadzimy siły duchowe, siły psychiczne, siły mentalne. Gromadzimy potencjał do wzrostu i rozwoju. Gromadzimy i kumulujemy relacje z Kościołem, z braćmi, siostrami. Napełniamy się, zacieśniamy te relacje. Gromadzimy świadectwa Bożego działania. nosimy w pamięci wszystkie przejawy Jego obecności. Gromadzimy i podtrzymujemy pasję do służenia. Gromadzimy Bożą chwałę i uwielbienie w naszych sercach. I kiedy tylko rozlegną się pierwsze dźwięki struny, to nie musimy być rozkręcani 20 minut przez grupę. Kto dzisiaj szczerze musiał być rozkręcany i tak słabo poszło? Puśćcie do mnie oko. Bo nie będę prosić o podniesienie ręki. Ile ludzi mruga, ojej. Ale kiedy usłyszymy dźwięk cytry, lutni, harfy, to tak jak na proroka stępuje namaszczenie Duch Pana i możemy prorokować, uwielbiać Pana, wchodzić w Jego obecność. Wow. Gromadzimy Bożą chwałę, gromadzimy... Uwielbienie w sobie. Gromadzimy pełnię ducha. Gromadzimy dziękczynienie. Gromadzimy radość. Gromadzimy pokój w naszych sercach. Gromadzimy sprawiedliwość. Gromadzimy nadzieję. Gromadzimy namaszczenie. Gromadzimy to wszystko, co darzy nas życiem. I służy zwycięstwu. Gromadź to. Bądź duchowym w pozytywnym znaczeniu chciwcem. Nie zostawiaj niczego na polu, aby zgniło. To wszystko jest dla Ciebie. Zbierz plony do końca. Zerwij owoce. Do końca. I będziesz się cieszył z obfitości. Jesień pod tym względem jest bezkonkurencyjna. Nie ma lepszej pory roku na to. Jesienią nabieramy wagi. Poprawia nam się. Panowie, musimy spodnie zmieniać. Albo dziurkę w pasku przesuwać. Jesień jest cudowna. Uwaga, nie zapominamy także o ostatnich zbiorach, bo czasami jesienią także jest coś jeszcze do zebrania. Mimo, że jest już zimno, chłodno, ciemno, to jeszcze na polu coś jest. Są pewne plony, które trzeba zbierać nawet wtedy, kiedy już zdecydowanie nie ma lata i zdecydowanie jest już jesień. Zczyrzemy owce, robimy co należy, mimo że może jest trudniej. No na pewno jest trudniej. To była pierwsza myśl, pierwsza myśl, która mówi gromadź i korzystaj. Gromadź i korzystaj. i Jesień będzie dla Ciebie pasmem sukcesów. Jesień będzie dla Ciebie przyjemną porą roku. Nawet jeżeli dzień jest krótszy, powiesz, a co z tego? Ja mam słoiki. Mam grzyby. I tak dalej, i tak dalej. Druga myśl, przygotowuj. Przygotowuj się do następnych sezonów. Wiecie, jesień to nie jest koniec świata, to nie jest koniec życia. To nie jest tak, że nic już dobrego, nowego się w Twoim życiu nie wydarzy. Jeżeli zdarzyła się jesień w tym sensie, że jest trudniej, chłodniej, mniej przyjemnie, pamiętaj, jesień nie trwa wiecznie, Sezony się zmieniają, jeden wynika z drugiego I w końcu przyjdzie, no po jesieni może być jeszcze gorzej Jeżeli zimę uznajesz za coś gorszego Nie wiem, jakie zdanie ma Marcin, dowiemy się o tym za tydzień Ale pamiętaj, że jesień to nie tylko konsumpcja Ale również przygotowywanie się na nowe sezony Przypowieści Salomona, rozdział 20, wiersz 4 Przypowieści, rozdział 20, wiersz 4 Leń, o znowu o leniu, ojej Mam nadzieję, że nikt nie bierze tego tak bardzo osobiście. Chociaż nie, bierzcie, bierzcie to osobiście. Ja to biorę do siebie. Leń, w jesieni nie orze pod zasiew. Pyta o plon w czasie żniw, a tu plonu brak. Jakie proste stwierdzenie. Leń, w jesieni nie orze pod zasiew. Jesień, to jest także czas orki. Po plonach trzeba przeorać ziemię. Pamiętam jeszcze z czasów, kiedy uczyłem się jest orka głęboka jesienna, wtedy trzeba dokładnie te skiby wywrócić, ziemia później odpoczywa, łapie wilgoć, pada śnieg i tak dalej. Orka pod zasiew na nowy rok. Jeśli tego nie zrobimy, to ziemia na wiosnę nie będzie gotowa do przyjęcia nowego zasiewu. Będzie ciężko, będzie trudniej. A więc jesień, jakkolwiek jest ci ciężko, jakkolwiek jest to trudny czas dla ciebie, jakiekolwiek ciemności cię ogarnęły i mgła, pamiętaj, że jest to również czas przygotowywania się na nowy sezon Twojego życia. Przygotowujemy glebę na przyszłość. Przygotowujemy serce naszego wewnętrznego człowieka na to, co ma się wydarzyć. Modlimy się. Modlimy się, chociaż wydaje nam się, że na modlitwy nasze nie ma odpowiedzi, że gdzieś od sufitu się odbijają. My się nadal modlimy. Nie rezygnujemy. Amen? Nie rezygnujemy. Modlimy się. Nie tracimy nadziei. Chociaż ciągle nie ma odpowiedzi, chociaż ciągle nie ma przełomu, nie tracimy nadziei. Trwamy w Słowie. Napełniamy się Słowem. Trwamy, korzystamy z tego Słowa. Trwamy w społeczności, w relacji z Kościołem. Łamiemy chleb. Mam na myśli wieczerze pańską. Służymy innym, zgodnie z powołaniem, którym Bóg nas obdarował. Wydajemy dobre świadectwo swoim życiem. Łapiemy deszcz, deszcz ducha. Wiecie, kiedy pada deszcz ducha, my chcielibyśmy od razu wielkich efektów. Ale pamiętajmy, że jeżeli pada deszcz na ziemię, to nie jest tak, że plon wyskakuje w ciągu wiecie, kilku minut i nagle mamy już dojrzałe kłosy. Ziemia musi nasycić się wodą, wilgocią. To ziarna, te ziarna, ten potencjał w ziemi musi obumrzeć, aby wydać życie. A więc łapiemy deszcz, napełniamy się duchem, wierząc w to, że przyjdzie czas na plon. Nawet gdy słońca mniej, gdy chłodniej, my czekamy na kolejne dobre sezony. Jeżeli jesteś w okresie jesieni, posłuchaj. Być może z powodu duchowego lenistwa i zaniedbań odczuwasz jakieś braki. Tak mogło być. Ale dla Ciebie jest to wniosek na przyszłość. Przeoraj glebę swojego życia. Przygotowuj się na kolejny sezon. Trwaj w Słowie. Szukaj Bożej obecności. Wypełniaj Bożą wolę. A zobaczysz, przyjdą lepsze dni. Przyjdzie wzrost, przyjdzie obfitość. Przyjdzie błogosławieństwo. Niech Bóg Cię błogosławi. I w tym jesiennym, optymistycznym nastroju zostawiam Was, kochany Kościele. Amen.